A dalej biograf księżny śląski tak pisze. Wsiadłszy do jedzenia, nie przyjęła wcześniej napoju, zanim z jej kielicha nie napił się ów biedak, który wśród innych nędzarzy wydawał się jej potworniejszy. Miejsc zaś, na których siadali żebracy, gdy to mogła uczynić potajemnie, dotykała wargami, całując je. Monumenta Polonii, historyka, tom czwarty. Inną księżnę polską z końca XIII wieku, świętą Kingę, żonę Bolesława wstydliwego, średniowieczny autor wychwala za to, że nigdy przez całe swe życie nie używała cieplej kąpieli w wannie czy w laźni, ani też żadną wodą nigdy twarzy nie myła, chyba z powodu komunii świętej lub wielkiej konieczności. W pierwszych wiekach polskiego chrześcijaństwa takie formy ascezy budziły jednak zbyt silne obrzydzenie w społeczeństwie, aby mogły się przyjąć. Słowianie dbali wtedy o czystość ciała i kąpiel była ich pierwszą potrzebą. Zabiegi higieniczne weszły nawet do rytuału niektórych obrzędów pogańskich. Obcych wędrowców, m.in. kupców arabskich, uderzały liczne laźnie w krajach słowiańskich też przyzwyczajenia do czystości nie mogły tak łatwo zniszczyć mody religijne z zachodu. Brano natomiast chętnie z zagranicy to, co było rzeczywistym postępem. Przede wszystkim więc rozwojowi polskiej kultury umysłowej chrześcijaństwo dodało bodźca. Uczeni księża przynieśli ze sobą znajomość pisma, a jego znaczenie zostało zaraz w Polsce zrozumiane. Nic w tym dziwnego, Polska stawała się właśnie wielkim państwem, którym rządzić i administrować bez posługiwania się pismem było coraz trudniej. Już za pierwszych chrześcijańskich piastów powstała zatem kancelaria książęca, w której zatrudnieni byli duchowni noszący tytuły kapelanów książęcych. Stąd wychodziły listy do obcych państw, tu gromadzono i wystawiano przeróżne dokumenty. Ograniczenie znajomości pisma do kół duchownych nie trwało długo. Umiejętność tę pragnęli posiąść także świeccy, przede wszystkim książę i co rozumniejsi możni. Już Mieszko II był w niej zapewne kształcony, o jego zaś następcach wiemy na pewno, że w młodzieńczym wieku posyłano ich do szkół klasztornych. Za czasów Władysława Hermana była już zorganizowana szkoła na dworze książęcym. Uczył w niej Otto, późniejszy biskup Bambergi i apostoł Pomorza Zachodniego. W zasadzie jednak szkoły mieściły się przy klasztorach, które w tych wczesnych czasach były głównymi ośrodkami kultury umysłowej. W bibliotekach klasztornych gromadzono książki, cenne wtedy, bo ręcznie kaligrafowane i wspaniale zdobione. Mnisi benedyktyńscy zajmowali się m.in. żmudnym przepisywaniem ksiąg, aby powiększyć liczbę posiadanych egzemplarzy. Do największych bibliotek należały zbiór klasztoru benedyktynów w Tyńcu oraz zbiór katedry krakowskiej. Wielkość tego ostatniego szczęśliwie znamy, zachował się bowiem jego inwentarz z początków XII wieku. Figuruje w nim 48 pozycji, co na owe czasy nie było liczbą małą. W klasztorach też i przy katedrach biskupich rodziło się polskie piśmiennictwo, zapiski rocznikarskie. W klasztorze zapewne pisał Bruno z Kwerfurtu, żywot świętego Wojciecha. Mnichem był autor pierwszej kroniki polskiej zwany Gallem. W piśmie używano oczywiście języka łacińskiego, jak to było w zwyczaju w całej zachodniej Europie. Gdyby nawet chciał ktoś wówczas pisać po polsku, nie potrafiłby tego dokonać. Alfabet łaciński ze swymi 24 znakami nie wystarczał na oddanie w piśmie bogatej głosowni polskiej. Nie było w tym alfabecie odpowiednich liter, aby wyrazić nimi spółgłoskę L, samogłoski nosowe O, N zmiękczenia cie, eń, eś, ziet oraz wiele jeszcze głosek dziś już w naszym języku zanikłych, jak na przykład tak zwane samogłoski pochylone, które jeszcze nasi dziadowie w końcu XIX wieku wymawiali i w piśmie zaznaczali. Wielu wieków było potrzeba, by przystosować ten zapożyczony alfabet do naszego języka. We wczesnym średniowieczu piszący mieli nie lada kłopot, gdy trzeba było zanotować jakieś imię lub miejscowość słowiańską. Wychodziły z tego zupełne dziwolągi, których dziś nieraz nie potrafimy zrozumieć mimo starań uczonych. Ot napisał jeden z kronikarzy, Widukind, że Litsi-Cawiki byli podlegli Mieszkowi I. I dotąd głowią się historycy, o jakim plemieniu jest mowa. Napisano o tym kilkadziesiąt poważniejszych artykułów. Jest nawet cała książka poświęcona owym tajemniczym licji, ale te długie dyskusje do żadnego naprawdę pewnego wniosku nie doprowadziły. Słyszeli zapewne niektórzy światli i bywali ludzie w Polsce, że jest alfabet specjalnie przystosowany do języków słowiańskich, wynaleziony już dawno przez Cyryla i Metodego. Ale po pierwsze, alfabet ten łączył się jakoś ze sprawą potępionej przez Rzym liturgii słowiańskiej. Po drugie, zaś w świecie, w którym niewielu tylko ludzi umiało czytać, a książka była rzadkością, pismo słowiańskie nie było właściwie potrzebne. Któż by je czytał? Księgi kościelne były łacińskie i takimi być musiały. Kancelaria książęca prowadziła korespondencję z obcymi dworami. Wystawiała dokumenty wagi nieraz międzynarodowej, oczywiście więc posługiwała się tym językiem, który dla wszystkich zainteresowanych był zrozumiały, to jest właśnie łaciną. Dopóki w kraju wśród szerszego społeczeństwa nie rozpowszechniła się szkolna oświata, a wraz z nią umiejętność i potrzeba czytania, dopóty literatura w języku polskim była zbędna, bo nie miałaby odbiorcy. Nie jest więc to takie ważne, że we wczesnym średniowieczu nie pisano po polsku. Ważne jest to, że w ogóle pismo trafiło do Polski. Upatruje się w tym słusznie jeden ze skutków kulturalnych przyjęcia przez dwór Polski chrześcijaństwa. Tak niewielkie zastosowanie miała bowiem wówczas książka w życiu świeckim, tak zaś konieczne były księgi dla ceremonii religijnych i kształcenia kleru że Kościół był w całej Europie jedyną instytucją istotnie zainteresowaną w rozpowszechnianiu pisma. Wpływy Zachodu, którym wrota do Polski otworzyło chrześcijaństwo, działały jednakże bardzo powoli, a w pierwszych wiekach kształtowały jedynie oblicze kulturalne i obyczajowe warstw wyższych. Ogół społeczeństwa był na nie bardziej odporny. Nawet przecież religijne pojęcia chrześcijaństwa z trudem i bardzo powoli trafiały do ludu. A cóż dopiero mówić o nowych obyczajach? Kościół, chcąc uzyskać wpływ na ludność, musiał tolerować stary obyczaj i kulturę słowiańską. Próby walki z nią, które tu i ówdzie widzieliśmy, kończyły się zazwyczaj tragicznie i nie znajdowały naśladowców. Jedynie możliwą drogą chrystianizacji okazało się łączenie słowiańskich tradycji z chrześcijańskimi pojęciami religijnymi. Na czym to polegało, staraliśmy się wyjaśnić poprzednio, m.in. na przykładzie obrzędu Sobótki. Dawny obrzęd słowiański nie stracił wiele ze swego charakteru, a tylko został związany z uroczystością kościelną. Mity i baśnie pogańskie, opowiadania o przyjaznych i nieprzyjaznych bóstwach pieśni ludowe, to wszystko nie znikło najmniej z chwilą przyjęcia przez ludność nowej wiary. Zapominano tylko zwolna o pogańskim pierwotnie charakterze tych utworów. Nazwy bóstw zostały zastąpione przez imiona świętych, przez aniołów i diabłów. Dawne motywy jednak trwały, wzbogacając się oczywiście nowymi szczegółami czerpanymi z opowieści biblijnych, legend o cudach i tym podobnych. Zjawiska takie są normalne w rozwoju każdego społeczeństwa i nie są przejawem wypierania jednej kultury przez drugą, lecz raczej dowodzą siły rodzimej kultury, która wchłaniała nowe elementy, nie tracąc nic ze swego słowiańskiego charakteru. Przykry oczywiście fakt, że wobec późnego pojawienia się piśmiennictwa w języku polskim, nie zostały utrwalone na piśmie żadne średniowieczne piśni czy opowiadania ludowe, nie jest też dowodem zubożenia kulturalnego naszych przodków pod wpływem chrześcijaństwa. Twórczość ludowa żyła w słowie przekazywanym z pokolenia w pokolenie. Czyż zresztą inne narody mają wiele tego rodzaju pomników? Nie. Jest ich w ogóle mało, a te, które są... Trudno uznać bez zastrzeżeń za utwory ludowe. Ich rycerska tematyka, czy to w ruskim słowie o pułku Igora, czy w niemieckich Nibelungach, czy w starofrancuskiej pieśni o Rolandzie, każe je uważać raczej za świadectwa wyodrębniającej się kultury klasy panującej. Do dyskusji nadaje się też twierdzenie, że brak podobnych utworów w piśmiennictwie polskim jest rezultatem przyjęcia łacińskiego chrześcijaństwa. Francja bowiem, Niemcy czy kraje skandynawskie należały także do kościoła rzymskiego. U nich tak samo jak u nas w kościele i w piśmiennictwie oficjalnym panowała łacina, a jednak nie przeszkodziło im to ocalić i rozwijać swą twórczość rodzimą, a nawet część jej utrwalić na piśmie. Przypisywanie więc kościołowi zbyt wielkiego wpływu obojętne, dodatniego czy ujemnego, na oblicze kulturalne Polski wczesnośredniowiecznej nie wydaje się uzasadnione. Nie należy lekceważyć znaczenia Kościoła i wpływów obyczajowych zachodniego chrześcijaństwa. Chrześcijański pogląd na świat był przede wszystkim w porównaniu z pogańskim poważnym krokiem naprzód ku racjonalizmowi. Uwalniając rozum ludzki z przesądów pogaństwa, Chrześcijaństwo torowało w pierwszych wiekach średniowiecza drogę postępowi kultury, a w tym procesie ginęły oczywiście niektóre nie dające się z nim pogodzić tradycje. Zbyt stara i rozwinięta była jednak polska, słowiańska kultura, by miała zamrzeć w zetknięciu z oddziaływaniem czegoś nowego.